9. An, śniadanie, krzyknął Oliver, gdy miałam już wychodzić. Ach, dzięki, gdyby nie ty, zapomniałabym o jedzeniu. Nie przeginasz trochę, wiem, że masz jeszcze dużo nauki, ale od kilku dni praktycznie cię nie widuję. Sypiasz w ogóle? Czasami, mruknęłam, biorąc od niego butelkę z szejkiem. Miał rację. Od nieszczęsnego wywiadu minęło kilkanaście dni, podczas których trenowałam z Ines oraz uczyłam się map i eliksirów od świtu do nocy. Moja sprawność poprawiała się z dnia na dzień. Czułam, jak ciało staje się coraz wytrzymalsze. To nie wszystko. Poprawiła mi się też pamięć. Czekały mnie jeszcze ćwiczenia z latania na Suliradzie. Razem z Wiktorią opanowałyśmy kilka nowych sekwencji lotu na maszynie do treningu, aż Eustachy zdecydował, że pora sprawdzić, jak poradzimy sobie na naszych smokach. Przez to wszystko rzadko widziałam Sulirada, który towarzyszył mi tylko z samego rana podczas kontroli żywiołów z Beatrycze. O staruszkę też zaczynałam się martwić. Nasze zajęcia trwały coraz krócej, a ona potrzebowała coraz więcej odpoczynku. Od naszego przylotu zaczynało jej brakować sił. Ani razu nie widziałam jej smoka, który podobno zaszył się w jakimś górskim źródle. A jak twoja nauka w wieży? Zapytałam, sącząc niedobry warzywny napój. Oliverowi udało się dostać do wieży na stanowisko praktykanta, chociaż nie miał jeszcze oficjalnego pozwolenia, żeby zamieszkać na Eltaninie. Przyjaciel oparł się o blat i wypiął dumnie pierś. Mam indywidualne lekcje u Amusa. I to, co mieli na Alrakis, to nic w porównaniu z wieżą. Nagle przerwał i zmarszczył brwi. Martwię się o Mie. Też nie mogę przestać o niej myśleć, zwłaszcza, że śniło mi się, przerwałam karcąc się w myślach. Nie chciałam mu tego mówić, nie chciałam go martwić. Co ci się śniło? Nie, nic, to tylko sen. Okłamałam go. A An? Wiedziałam, że nie da mi spokoju, więc musiałam uciec. Wezwałam Sulirada. Muszę lecieć, bo się spóźnię. Śmiesznie, bo teraz naprawdę będę lecieć, nie? Zakończyłam suchym żartem i zanim mnie zatrzymał, wybiegłam na zewnątrz. Na samo wspomnienie o śnie poczułam nieprzyjemny ucisk w klatce piersiowej. Próbowałam wmówić sobie, że widok mi, lecącej na czarnym smoku, był tylko wytworem mojej wyobraźni. Pokręciłam głową, jakby to miało pomóc mi strzepać z siebie resztki snu. Nie pomogło. Wskoczyłam na Sulirada, tym razem tak, jak nauczył mnie Eustachy podczas treningów na makiecie. Sama chciałam spróbować i wskakiwanie z rozpędu za skrzydła okazało się całkiem praktyczne i łatwiejsze. Szybko dopracowałam ten sposób do perfekcji. Tęskniłam za tobą. Usłyszałam w odpowiedzi krótki pomruk, a następnie smok rozprostował skrzydła i wznieśliśmy się. Ciemne, deszczowe chmury wisiały nisko, więc lecieliśmy pod nimi, mijając inne smoki i drakanów. Wokół zamku krążyło kilka stworzeń. Jeden z nich, smok o odcieniu morskiej zieleni, odwrócił w naszą stronę głowę i zatrzymał się w jednym miejscu. Poczułam niepokój, gdy otworzył kościstą szczękę, a w głębi gardła dostrzegłam iskrę. Co do cholery! Nagle Sulirat zanurkował i w ostatniej chwili zdążyłam napiąć mięśnie, żeby utrzymać się na jego grzbiecie. Nad nami buchnął strumień ognia, a powietrze wokół się rozgrzało. Rozległy się nawoływania straży, kilka osób zbiegło się przed zamkiem, na platformie do lądowania dostrzegłam wymachującą rękoma Ines. Krzyczała, a strażnicy zaczęli wracać na swoje miejsca. Podniosłam głowę, ale nigdzie nie dostrzegłam morskich łusek. Wylądowaliśmy ciężko, przez co siła przyziemienia sprawiła, że zatrzęsłam się na grzbiecie smoka. Sulirat wyciągnął szyję i rozglądał się, pokazując długie, pożółkłe kły. Chciała nas nastraszyć. Usłyszałam Sulirada, a głowa zaczęła mi pulsować. Skrzywdziłaby nas? Nie martw się, pierwszy bym ją zabił. Przeszedł mnie zimny dreszcz, a ból ustąpił. Ines podbiegła do nas, dysząc głośno. Nic ci nie jest? – Co to kurwa było? Wiesz, co to za smok? – zapytałam, zeskakując obok niej. – Pamiętasz, jak wspominałam, że Amelia za tobą nie przepada? – popatrzyła na mnie, na co przytaknęłam. – To właśnie poznałaś jej smoka. – Zawrzało we mnie. Zacisnęłam mocno pięści. – W co on mnie wpakował? – Serio? Jak my mamy brać udział w rajdzie, skoro ona i jej smok chcą mnie spopielić? – Nie zrobi tego. Będziecie musiały się dogadać. Wątpiłam, czy to jest możliwe, ale już nic nie mówiłam. To podczas eskortowania mnie Rory została zabita. Byłam ostatnią osobą, która widziała jej siostrę. Ale przecież to nie ja ją zaatakowałam. Skąd miałam wiedzieć, że ktoś mnie szuka? Ines, jakby czytając w moich myślach, objęła mnie ramieniem i zaprowadziła do pokoju narad. Co to był za ryk? Wiki podbiegła do nas od razu, gdy drzwi się otworzyły. Amelia siedziała niewzruszona, przeglądając mapy. Nie odezwała się, nawet na mnie nie spojrzała Naładowana gniewem ruszyłam w jej stronę, ale Ines złapała mnie za nadgarstek Zmierzyłam ją wzrokiem, a ona tylko pokręciła głową, dając do zrozumienia, żebym odpuściła Wyrwałam rękę i jeszcze raz spojrzałam na Amelię Z zaciekawieniem wpatrywała się w nas, a potem przesunęła wzrok patrząc prosto na mnie Chciała mnie sprowokować, uśmiechając się wyzywająco nie wiedziałam, co chcę osiągnąć, ale nie miałam ochoty grać w jej gierki. Wariatka. Przeklełam ją w myślach i usiadłam na leżance po drugiej stronie pokoju. Jak idzie, wasza nauka, skoro skaczecie sobie do gardeł? Warknęła Ines, podchodząc do wielkiej tablicy zajmującej większość ściany. Milczałyśmy i nagle oczy Ines rozszerzyły się, gdy dotarło do niej, co się dzieje. Nie uczysz jej? Uderzyła pięścią o blat, a Amelia się wyprostowała. Ja... – A Wiktorię? – zacisnęła usta, które zwinęły się, prawie znikając. – Zaczynasz, od dzisiaj, albo wylatujesz. – Nie, nie wywalisz mnie – głos Amelii zadrżał. – Jeśli zaczniesz je uczyć. Nagle drzwi otworzyły się z hukiem i do środka wszedł niczego nieświadome Eustachy, uśmiechając się od ucha do ucha. Wszystkie zwróciłyśmy głowy prosto na niego. Wiem, wiem, spóźniłem się, ale to nie moja wina. Alojzy mnie zaczepił. Mówił, że wam kibicuje i nie może się doczekać. I dał mi to? Podniósł rękę, w której trzymał papierową torbę i kartonik z kawami. Nagle zamilkł, gdy zobaczył minę Ines, potem moją i w końcu Amelii. Ach, w końcu się dowiedziała. Wiedziałeś! Ines znowu zalała się purpurą. Ja o wszystkim wiem, kochana. Macie. – Zjedzcie po rogalu, to trochę się uspokoicie. – Dawaj to! Ines wyrwała mu z ręki papierową torbę i po chwili zanurzyła zęby w pachnącym cieście, a my poszłyśmy jej śladem. Gdy trochę się uspokoiła, podeszła do tablicy przy ścianie i chwyciła mazak, wypisując grafik na ostatnie tygodnie. – Dzisiaj mamy ostatnie przymiarki, a wieczorem oficjalne przedstawienie drużyn. – Amelio, dzisiaj nadrobisz z dziewczynami co trzeba, resztę zajęć przeniesiemy na inne dni. – Pytania? Po minie Ines wiedzieliśmy, że to tylko pytanie retoryczne. Liderka oparła ręce o blat i zmierzyła nas wzrokiem. – No już, do pokoju obok! Eustachy podszedł do Ines i poczochrał ją po głowie. Widać, jego obecność miała na nią dobry wpływ, bo rozluźniła w końcu ramiona i uśmiechnęła się blado. Ze mnie też uszła złość, więc wzięłam wiki pod rękę i poszłyśmy do pomieszczenia obok. Teraz stół był odsunięty pod ścianę a na środku stały manekiny, na których prezentowały się śnieżno-białe stroje. – Piękne! – wyszeptała Vicky, a ja z entuzjazmem pokiwałam głową. – No tak, nie widziałyście wcześniej naszych strojów! – Ines pojawiła się już w dobrym humorze. – W końcu będę mogła to skończyć! – do pokoju weszła smukła kobieta w turbanie w kolorze jadeitu na głowie i w pasującym do niego obcisłym kombinezonie. W kącikach ust i oczu miała zmarszczki, które pogłębiły się, gdy szeroko się uśmiechnęła. Od razu podeszła do mnie z miarką, kazała wyprostować ręce i sprawdziła wartości w pasie oraz plecach, notując w małym notesie. To Eloise, przedstawił kobietę Eustachy, który podszedł do manekinów i zaczął dotykać ubrań. Mam nadzieję, że umyłeś ręce, zbeształa go Eloise, puszczając oko. Żartowałam, zaprojektowałam ten materiał z alchemikami tak, aby szybko się nie zabrudził. Jestem Anna, przedstawiłam się. Tak, wiem, rozmawiałam o tobie z Ines. Podobno schudłaś od kiedy pojawiłaś się na wyspie, ale widzę, że masz sporo mięśni, więc tylko mała przeróbka powinna wystarczyć. Zamrugałam zdezorientowana. Pierwszy raz widziałam kobietę na oczy, a ona wiedziała wszystko o moim rozmiarze ubrań. Bijący od niej entuzjazm zdawał się nas zarażać, bo atmosfera się rozluźniła. Następnie zmierzyła wiki, a potem podeszła do manekinów i dumnie wypięła piersi. Nieskromnie przyznam, że jestem najlepszą projektantką na wszystkich wyspach i będziecie mieli zaszczyt nosić jeden z moich najlepszych pomysłów. Przedstawiam wam projekt śnieg. Wskazała na ubrania, a jej oczy zalśniły. Uszyte z najnowocześniejszego materiału. Lekkie, odporne na brud, zagniecenia i oczywiście ognioodporne. Wyprostowała ręka w kurtki, zmieła go, ponownie wyprostowała, a na materiale nie było ani śladu. Daj kawę. Wyrwała Eustachemu kubek z niedopitą kawą i ostentacyjnie chlusnęła nią na strój. – Nie! – krzyknęła Wiktoria i zamarła, patrząc, jak napój spływa po ubraniu, nie zostawiając jednak ani jednego przebarwienia, po czym klasnęła w dłonie. – To nie wszystko! – kontynuowała Eloise. – Najważniejszy jest przecież wygląd. Dopasowane leginsy, dłuższa koszulka ze złotymi zdobieniami wokół szyi oraz ramion, ale, ale najlepsze jeszcze przed nami! Zamilkła na moment i zdjęła luźną tkaninę z manekina obok, odsłaniając długą, białą marynarkę. – Czy widzicie to cudo? – Widziałam i miałam pewność, że to nie są czcze przechwałki. To naprawdę było dzieło sztuki. Na ramionach i wzdłuż rękawów ułożone były złote płytki przypominające smocze łuski. Naprawdę chciałam przymierzyć to cudo. – Nazwała mnie Odziwo? – puściła do nas oko – Smoczymi łuskami, bo one były moją inspiracją. Te płytki są zrobione ze specjalnego, elastycznego materiału, który jest nadzwyczaj wytrzymały, a jednocześnie nie krępuje ruchów. Na plecach, odwróciła manekina, widnieje symbol eltaninu, ale jeśli się dokładnie przypatrzycie, zobaczycie, że to złote koło składa się z wielu małych trójkątów. Podeszłam bliżej i rzeczywiście koło tworzyły symbole czterech żywiołów, a ono symbolizowało ich jedność i harmonię. Ducha. Materiał ogrzeje was, gdy będzie zimno, a da ochłodę podczas upału. Eloise westchnęła głośno, wpatrując się w mundury, jakby były jej ukochanymi dziećmi, i wcale się nie dziwiłam. A jak sprawdzą się w walce? zapytała Ines. Nie powinno być problemu. To co, przymierzamy? Przytaknęłam ochoczo i zgłosiłam się jako pierwsza. Gdy tylko przełożyłam koszulę przez głowę, wiedziałam już, że to najwygodniejsze ubranie, jakie kiedykolwiek miałam na sobie. Materiał leżał idealnie i dopasowywał się do mojego ciała przy każdym ruchu. Eloise zarzuciła mi marynarkę na ramiona, a ja nie mogłam powstrzymać uśmiechu. Łuski na rękach, które wydawały się niewygodne, teraz stały się drugą skórą. Świetnie, nic nie trzeba poprawiać. Ucieszyła się projektantka, sprawdzając, jak układa się materiał i wręczyła mi parę butów lotniczych. Gdy byłam gotowa, pokazałam się wszystkim. Z zachwytem komplementowali projekt, nawet Amelia była pod wrażeniem. Eloise napuszyła się jak paw, ale po chwili spoważniała. Tak naprawdę jesteście królikami doświadczalnymi. Jeśli stroje się sprawdzą, mamy dostarczyć identyczne zestawy straży i rezerwistom. Jakim rezerwistom? – szepnęłam do Ines. Uniosła brew i popatrzyła na mnie z niepokojem. – Nie wiesz? Każdy zdolny do walki drakad na wyspach jest rezerwistą. – Nie miałam pojęcia. Często zmienia się im stroje? – dociekałam, czując jakiś niepokój. – To pierwszy raz. Dzisiaj zaczniemy z paringi. Wszystkie techniki dozwolone, żadnej broni. Podczas rajdu istnieje jedna najważniejsza zasada. Nie można zadać trwałego obrażenia bądź zabić innego drakana. Można go za to trochę potrubować albo znokautować. Jak tam nauka przetrwania? Amelio, uczyłaś wczoraj dziewczyny? Oczywiście. Wyczułam na sobie wzrok Amelii i cyniczny uśmiech, który sprawił, że naprawdę miałam ochotę walnąć ją w twarz. Rzeczywiście, poprzedniego dnia Amelia pojawiła się na zajęciach, ale zamiast uczyć nas czegoś praktycznego, rzuciła nam na biurko stary przewodnik i wyszła z pokoju. Wróciła dopiero po kilku godzinach i swoje nauki zakończyła zadaniem nam kilku pytań z testu. Dobrze, w takim razie chodźmy na dół do sali treningowej. Po krótkiej rozgrzewce już w sali zebraliśmy się wokół ringu. Eustachy? Chodź na ring. Ines wskoczyła na podest i spojrzała wyzywająco na mężczyznę. Widziałaś się dzisiaj z Beatrycze? zapytała mnie Wiki szeptem. Nie, znowu nie miała siły, naprawdę martwię się o nią. A co dopiero Ines? Zaczynamy! Mężczyzna był wyższy od Ines o głowę. Oboje przyjęli bojowe pozycje, lekko uginając nogi w kolanach. Eustachy uśmiechnął się drwiąco. Nie zwlekając wyprowadził cios nogą w brzuch. Ale Ines była szybsza. Zrobiła unik i zanim się wyprostował, doskoczyła do niego i wycelowała pięścią w szczękę. Syknęła, gdy mężczyzna uchylił się w ostatniej chwili. Wymienili serię ciosów i nie trudno było zauważyć, że Ines przejmuje kontrolę nad walką. Eustachy był potężnie zbudowany i silny, ale jego ruchy zdawały się toporne. Dziewczyna natomiast była cholernie zwinna i dopiero teraz dotarło do mnie, jak bardzo kontrolowała się podczas treningów ze mną. Eustachy skręcił ciało w biodrze i wyprowadził prawy prosty. Wstrzymałam oddech, spodziewając się, że cios trafi, ale w ostatniej chwili Ines uchyliła się i zamachnęła, uderzając przeciwnika w splot słoneczny. Eustachego przytkało i cofnął się o krok, tracąc równowagę. To wystarczyło Ines, żeby dokończyć walkę. Jednym kopnięciem podcięła mu nogi, a gdy gruchnął na ziemię, wycelowała pięść do wykonania ostatecznego ciosu i zamarła. – Poddajesz się? – usłyszałam w jej głosie nutę zadowolenia. Ach, niech ci będzie, mruknął Eustachy głośno sapiąc. Wyprostowali się i zeszli z ringu. An, Amelia, wasza kolej. Przeklełam w myślach i poczułam niepokój. Jasne. Nie wycofam się. Nie dam jej poczucia satysfakcji. Wstałam i po kilku podskokach na rozgrzanie weszłam na ring. Amelia uśmiechnęła się złośliwie, a jej źrenice rozszerzyły się jak u polującego kota. Stanęłam w rozkroku, przesuwając prawą nogę do tyłu, jak uczyła mnie Ines. Zacisnęłam dłoń w pięść, przeciągnęłam łokcie bliżej ciała. Skupiłam wszystkie zmysły i przygotowałam się na wezwanie żywiołów. W końcu wszystkie triki były dozwolone. Amelia zrobiła krok w przód i zamachała prowokacyjnie ręką. Czekałam na jej kolejny ruch. Krążyłyśmy, walcząc na spojrzenia, aż w końcu ruszyła na mnie. Wymierzyła cios celując w brodę, ale zablokowałam ją przed ramieniem i od razu wyprowadziłam cios drugą ręką w brzuch. Odskoczyła. Zaatakowała kolejny raz, ale ja skutecznie blokowałam każdy jej ruch, czując się coraz pewniej. Wymieniłyśmy serię wymachów i kopnięć, raz udało jej się trafić mnie pięścią w ramię, ale nie pozostałam dłużna i natychmiast uderzyłam ją w żebra, na tyle mocno, że wypuściła ze świstem powietrze i zgięła się lekko. Wtedy jej spojrzenie się zmieniło. Kipiała wręcz nienawiścią. Czułam w kościach, że chce mi zrobić krzywdę. Zacisnęła mocno szczęki. Emanowała pewnością siebie, przez co zaczęłam podejrzewać, że ma jakiegoś asa w rękawie. Doskoczyłam do niej, celując w skroń, gdy nagle zanurkowała pod moją ręką, prostując się zaraz przed moją twarzą. Na jej ustach pojawił się lodowaty uśmiech, przez który przeszedł mnie zimny dreszcz. Rozprostowała dłoń i dmuchnęła mi czymś w twarz. Kurwa. Zamarłam na moment, po czym runęłam na ziemię. Ciało przestało mnie słuchać. Nie mogłam poruszyć nogami. Docierał do mnie głośny krzyk Ines, ale nie rozumiałam, co mówi. Patrzyłam prosto w oczy Amelii, w których widziałam dumę i satysfakcję. Chciałam zmyć jej z twarzy tę durną minę. Dotarły do mnie wspomnienia, które tak długo blokowałam. Bezsilność, gdy kichun rzucał mną jak szmacianą lalką. Bezradność, gdy leżałam na ziemi, nie mogąc się ruszyć. Nie pozwolę się znowu traktować w ten sposób. Furia rosła we mnie z sekundy na sekundę. Niewiele myśląc, sięgnęłam po energię Sulirada, który znajdował się na tyle blisko, że czułam jego moc rozchodzącą się w moich żyłach. Ledwie oddychając, poruszyłam delikatnie palcami, mimo że stawy sztywniały z każdą sekundą. Patrzyłam, jak twarz Amelii się zmienia. Nagle jej usta wykrzywiły się, a oczy rozszerzyły w niezrozumieniu. Zaczęła się krztusić, złapała za gardło, a pot lał się z niej strumieniami, wsiąkając w materiał koszulki. Zamknęłam oczy. Oddychałam świszcząco przez usta, a gardło drapało mnie boleśnie. Z trudem rozchyliłam powieki, od razu poznając miejsce, w którym się znajdowałam. Szpitalne łóżko w wieży. Przez moment byłam zdezorientowana, nie wiedząc, jak się tu znalazłam, ale przywołałam wspomnienie wykrzywionej twarzy Amelii i dotarło do mnie, co się stało. Ta idiotka mnie czymś zatruła, sprawiając, że nie mogłam się poruszać. Przełknęłam ślinę. Już raz przeżyłam coś podobnego, kiedy Kihun chciał mnie zabić – Lin podała mi wtedy jakiś eliksir. Czy to było coś podobnego? Skąd to miała? Czy to ona była szpiegiem? Zakręciło mi się w głowie. Na brzegu łóżka siedziała dziewczyna z burzą czerwonych loków. Wiki. Musiała czekać na jakąś odpowiedź, bo wpatrywała się w tako, przygryzając wargę. Z mojego gardła wydobył się charkot. Natychmiast spojrzała na mnie, chowając szybko tabliczkę do kieszeni, a jej twarz rozpromieniła się. Ann, czekaj, zawołam głównego medyka. Pisnęła i zniknęła za drzwiami. Po chwili pojawiła się z mężczyzną, którego znałam już z moich wcześniejszych pobytów w szpitalu. Zdecydowanie za często tu bywałam. Jak się czujesz, możesz mówić? Zapytał sprawdzając puls i kilka innych parametrów. Chyba tak. Wycharczałam zszokowana, że ten chropowaty głos wychodzi z mojej krtani. Westchnęła głośno. Zostałaś otruta proszkiem paraliżującym. Jego działanie samo mija, ale skutki możesz odczuwać jeszcze przez kilka dni. Odpoczniesz tu ze dwa dni i najprawdopodobniej cię wypuścimy. Kiwnęłam głową. Sprawdził jeszcze reakcję moich źrenic, po czym zostawił mnie samą z przyjaciółką. Amelia zwariowała? Podobno ukradła ten proszek. Co jej w ogóle odwaliło? Czemu ci to podała? Nie spodziewałam się tego. Co ona w ogóle do ciebie ma? Wiki usiadła na łóżko i ujęła moją dłoń. To siostra Rory, głos mi zadrżał. Była strażniczką. Zanim trafiłam na wyspę, eskortowała mnie i zostałyśmy zaatakowane. Została zamordowana. Wróciły wspomnienia o jej zmasakrowanym ciele i poczułam ucisk w sercu. I to powód, żeby cię atakować? Przecież to nie ty ją zabiłaś. Zabawne, że to samo powiedział Oliver. Szkoda, że Amelia tak nie myślała. Co za żmija? Możesz się ruszać? Zgięłam powoli palce dłoni i z nadzieją spróbowałam poruszać stopami. Niestety, były jak z drewna. Chyba tylko trochę. Co ja tu będę robiła przez dwa dni, nie mogąc się nawet podrapać po tyłku? Może w końcu się prześpisz? Oliver mówił, że jesteś na skraju wyczerpania. Skrzywiłam się, ale wiedziałam, że ma rację. Do twarzy ci w fartuchu, uśmiechnęłam się, próbując zmienić temat. Zarumieniła się lekko, wygładzając biały fartuch medyka. Dzięki! szepnęła, przypatrując mi się, jakby chciała poruszyć jakiś niewygodny temat. Pytaj: Co? Widzę, że coś cię męczy. O co chodzi? Pamiętasz, co się stało, zanim zemdlałaś? Wiesz, Amelia leży w sali obok. Zamarłam. Pamiętam, że byłam wściekła, chciałam ją ukarać. Co jej jest? I jest odwodniona. Bardzo. Zaczęłam gorączkowo myśleć. Beatrycze wspominała coś o wysysaniu wody. Cholera. Ja jej to zrobiłam? Byłam wściekła, wróciła do mnie uczucie bezradności, bardzo z nią źle. Nie lepiej niż z tobą, więc myślę, że jesteście kwita, ale chyba będziecie musiały się jakoś dogadać, jeśli nie planujecie tu zamieszkać, wskazała na szpitalną salę. Wstała z krzesła i zrobiła krok w stronę drzwi. Muszę już iść. Zrobić coś dla ciebie? W sumie to tak. Przekażesz Oliverowi, że tu jestem i powiesz, żeby przyniósł mi książkę? Będzie wiedział jaką. Jasne. Oliver przyszedł po kilku godzinach, lekko zdyszany, trzymając pakunek z małego co nieco i książkę, o którą prosiłam. Chciałem przybiec, gdy tylko się dowiedziałem, ale byłem na kolejnym nudnym zebraniu. Ta reporterka znowu nie dawała mi spokoju, pamiętasz? Mówiłem ci, że strasznie się do mnie przyczepiła. Potem chciałem od razu tu przyjść, ale Wiki powiedziała, że wszystko w porządku i że prosiłaś o książkę. Trochę to trwało, zanim wszystko ogarnąłem. No i przyniosłem ciasto. Wiem, że nie odmówisz, uniósł papierową torbę, a po szpitalnym pokoju rozniósł się słodki zapach, co w jednej chwili uruchomiło moje ślinianki. I jak ty dobrze mnie znasz, powoli, lekko trzęsącą się ręką sięgnęłam do przodu. Denerwowała mnie ta bezradność za każdym razem, gdy potrzebowałam się ruszyć – Szczypało mnie całe ciało i każdy ruch był spowolniony. Nie mogłam się doczekać, aż znów będę mogła biegać. Za każdym razem, gdy traciłam mobilność, doceniałam zdrowie, które miałam na co dzień. Jaki masz teraz plan? I jak masz z nią być w drużynie, skoro planujecie zabić? Jęknęłam przeciągle, próbując przysunąć do ust ciepłe ciasto, ale ruchy miałam tak spowolnione, że wzięcie choćby kęsa wydawało się wiecznością. Oliver przyglądał się moim zmaganiom, aż w końcu nie wytrzymał i przysunął krzesło obok łóżka. Nakarmię cię. Dziękuję. Otworzyłam usta, czując się lekko niezręcznie, ale to w końcu tylko Oliver. Nie wiedziałam, gdzie podziać oczy. Na szczęście nie musiałam się martwić, co zrobić z rękoma, bo nie mogłam nimi ruszyć. Ciasto było tak dobre, że aż przewróciłam oczami, a kąciki ust uniosły mi się mimowolnie. Czekaj. Wyciągnął dłoń, a jego opuszki dotknęły moich ust. Serce mi stanęło. — Czekolada! — uśmiechnął się figlarnie, a jego niebieskie oczy rozbłysły. Dopiero teraz dostrzegłam, że w prawej tęczówce ma delikatne zielone plamki. Jego spojrzenie zmieniło się, zaostrzyło, a dolna warga mu drgnęła. — Czytałeś beze mnie? — wypaliłam nagle, odwracając wzrok. — Tylko trochę. No weź, uderzyłabym cię, ale masz szczęście, bo dzisiaj nie mogę tego zrobić. Zaśmiał się głośno, a ja zawtórowałam na tyle, na ile mogłam, dziękując w duchu, że jest ze mną. On nie ucieknie. Nie zostawi mnie, prawda? Może ci poczytać, poproszę o dzień wolnego i zajmę się tobą. Zaproponował nagle, zupełnie jakby czytał mi w myślach. Jesteś pewien? Pewnie masz tu jakieś wypasione laboratorium i milion pomysłów w głowie. Jesteś ważniejsza. Nie walczyłam. W moim obecnym stanie sięgnięcie po szklankę wody wydawało się ogromnym wyczynem. Gdzie ostatnio skończyliśmy? Przewertował książkę. Uwaga, zaczynam. Dotarłam do legend o niebiańskim stawie w górach Bagdu na Półwyspie Korańskim, w którym pojawiały się smoki. Jedna z nich potwierdzała moją tezę na temat smoków starożytnych i energetycznych. Odnalazłam wersję z różnymi zakończeniami. Oba tu przedstawię. W górach pojawia się czarny smok, który terroryzuje mieszkańców wioski. Każe im składać dary, ale jest niezadowolony z ich poczynań i blokuje im dostęp do wody. Ziemia staje się jałowa, a mieszkańcy wioski zaczynają cierpieć. Tu pojawiają się dwie wersje. W pierwszej przychodzi najsilniejszy mężczyzna i próbuje pokonać smoka, jednak mu się to nie udaje. Wtedy spotyka księżniczkę, która poleca mu odnaleźć nowe źródło i napić się z niego wody, dzięki czemu stanie się silniejszy. Mężczyzna słucha jej, odnajduje wodę, a po jej wypiciu jego siła wzrasta. Razem z księżniczką pokonują czarnego smoka, a nowe źródło tworzy niebiański staw. W drugiej wersji po stu latach modlitw z niebios przylatuje błękitny smok i walczy z czarnym smokiem na śmierć i życie, w końcu go pokonując. Błękitny smok zamienia się w wodę, tworząc niebiański staw. Beatrycze opowiadała mi, że woda jest energią, a niektóre źródła są niezwykłe i zawierają jej więcej. Przerwałam mu. Myślisz, że to może być powiązane z tą legendą? Oliver wzruszył ramionami. Czekaj, niżej są pytania. Czy to potwierdza istnienie smoka energetycznego ściśle związanego z wodą? Czy smoki starożytne były chciwe i brutalne? Czy w pierwszej wersji księżniczka mogła być smokiem? Czy smoki energetyczne są naturalnymi wrogami smoków starożytnych? Niedokładne są informacje na temat mocy obu gatunków. Brak danych. Zakończył i zamilkł. Przeszedł mnie dreszcz. Skoro Kichun odnalazł jednego z nich, czy mogę odnaleźć tego drugiego? Skoro smoki starożytne istniały, czy te energetyczne również? Czy można się z nimi komunikować? W mojej głowie pojawiały się kolejne pytania, na które nie znajdowałam odpowiedzi. Żałowałam, że nie mogłam dłużej rozmawiać z Suliradem. Może on coś wiedział? Wyszłam ze szpitala po dwóch dniach, w pełni sił, choć nadal od czasu do czasu drętwiały mi różne części ciała. Do tej pory nie widziałam się z Amelią, ale wiedziałam, że muszę z nią porozmawiać, zanim rozpocznie się rajd. Zostało już tylko kilka dni – więc musiałam się pospieszyć. Wróciłam do domu. Oliver i wiki szkolili się w wieży, a ja miałam do wykucia ostatnie składniki mikstur i mapy. Wzięłam prysznic i zjadłam obiad, który rano przygotował dla mnie przyjaciel, gdy wyczułam, że ktoś się zbliża. Przed domem stała Beatryczem, opatulona kamizelką z futerkiem i wełnianym szalikiem, zapewne wyrobu opiekunki. Przyglądała się jakimś roślinom koło żywopłotu. Objęłam się rękami, żałując, że wyszłam w samej bluzie. W ciągu kilku dni temperatura znacznie spadła, a słońce coraz rzadziej przedzierało się przez białe, mgliste chmury. Możesz z tego zrobić sałatkę. Szkoda, żeby zwiędło. Powiedziała, pokazując na coś, co miałam za chwasty. Musiała wyczytać to z mojej miny, bo skrzywiła się lekko. Och, wy młodzi, nie wiecie, co można jeść, a czego nie. Jakbym miała więcej czasu, nauczyłabym cię. Chociaż, kto wie... Znowu schodziła z tematu krętymi ścieżkami swojej zawiłej logiki. Nawet nie próbowałam zrozumieć, o co chodzi. — Mamy dzisiaj trening? — zapytałam w obawie, że coś pomyliłam. — Nie, nie. Dobrze pamiętam, że chciałaś tatuaż? — Niewiele dni pozostało do rajdu, pomyślałam więc, że dzisiaj jest dobry moment. — Naprawdę zrobisz mi tatuaż? — ucieszyłam się, niedowierzając. — Zasłużyłaś. Zrobiłaś duże postępy... I widzę w tobie potencjał. No i Ines cię lubi. Czułam, że ten ostatni powód przeważył na moją korzyść. Bawiło mnie, jak przekomarzając się okazywały prawdziwe więzi. Byłam pewna, że żadna nagłos nie przyzna, jak mocno zależy jej na tej drugiej. Dwie uparte baby. Zaśmiałam się i podbiegłam do staruszki, biorąc ją pod ramię. Fuknęła na mnie, ale nie zabrała ręki, a przez jej twarz przemknął cień uśmiechu. Nawet nie wiedziałam, kiedy ona oraz Ines dołączyły do wąskiej grupy osób, na których naprawdę mi zależało. Miałam wrażenie, że mało brakowało, a traktowałabym ją jak babcie, której nigdy nie miałam. Ile razy zazdrościłam rówieśnikom, kiedy przechwalali się wizytami na święta u dziadków. Ja zawsze spędzałam ważne dni z mamą i bliźniakami. Rodzice mamy umarli, kiedy była mała, więc nawet ich dobrze nie znała. Matka taty odeszła, kiedy spotkała swojego smoka – zostawiając go z ojcem, co wyznał mi przy ostatnim spotkaniu. Może dlatego był w stanie widzieć smoki, mimo że żadnego nie miał? Przeszło mi przez myśl. Dasz starej kobiecie coś do picia? Coraz gorzej znoszę mrozy. Tu macie jeszcze niższą temperaturę niż na Alrakis, westchnęła Beatrycze, rozpraszając moje myśli. Herbata z łopianu? Niech będzie. Wstawiłam wodę i patrzyłam, jak wyciąga z torby zestaw farb oraz pędzle i kładzie na stół. W końcu wyjęła wszystko, a ja nie dostrzegłam żadnych igieł. Na pewno wie, że to ma być tatuaż, a nie obraz? Postawiłam przed nią herbatę i otrząknęłam. Beatrycze, jesteś pewna, że wszystko masz? Mów mi Bea, zaproponowała, na co mrugnęłam kilka razy. Tak, mam wszystko. Siadaj. Nie oponowałam. Zalała mnie fala ciepła, gdy spojrzałam na staruszkę. Więc jej też na mnie zależało. I jaki chcesz tatuaż? I gdzie? Sporo o tym myślałam. Co sądzisz o symbolach wiatru i wody? Skoro potrafię się z nimi zjednoczyć, może wzdłuż kręgosłupa? Zacmokała z uznaniem. Tak, to dobry pomysł. Rozbieraj się i siadaj. To trochę potrwa. Związałam wysoko włosy i rozebrałam się do połowy, zostając w samym staniku. Usiadłam tyłem do Beatrycze i po chwili na szyi poczułam łaskotanie, pozostawiające chłodny ślad na mojej skórze. Zmarszczyłam brwi, ale nie odezwałam się. W końcu Ines twierdziła, że staruszka wie, co robi. Ines. To był dobry moment, żeby poruszyć kwestię, która męczyła mnie od dawna. Dlaczego Ines tak ufa mistrzowi? Beatrycze rzuciła pod nosem przekleństwo. Miałam nadzieję, że to nie wpłynie na mój tatuaż. Akurat to on był tym, który asekurował ją po spotkaniu ze smokiem. Była wtedy małą dziewczynką z dysfunkcyjnej rodziny. Przyleciała chuda jak szczapa i posiniaczona, tak, że nie wiedziałam, jaki ma kolor skóry. Biedna. Był dla niej jak rycerz na białym koniu, więc rozumiem, czemu go tak wielbi. Wytłumaczył jej wszystko, przywiózł na Alrakis i zajmował się przez jakiś czas, dopóki się nie przyzwyczaiła. Miała zostać z opiekunem, dobrym człowiekiem, ale chyba przywoływał w niej złe wspomnienia, bo przez cały czas do mnie przybiegała, jak bezdomny kot, którego raz nakarmisz. W końcu się przywiązałam, cholera, i właściwie u mnie mieszkała. Ja już stara byłam, nie chciałam żadnych przybłęd, ale nie miałam serce jej przegonić. I ją pokochałaś, powiedziałam głośno. A no pokochałam, ale nie mów tego nikomu, bo wycisnę cię jak cytrynę. Zachichotałam, będąc pewna, że to tajemnica Poliszynela. Poruszyłam lekko zdrętwiałymi nogami, gdy oderwała pędzel. No już, idź do lustra i sprawdź, czy ci się podoba. Jak tak, to zaczynamy. Ruszyłam do łazienki, wyciągnęłam małe lusterko i stanęłam przed większym, manewrując ręką tak, żebym mogła zobaczyć rezultat. Na karku, zaraz pod linią włosów, widniał zielony trójkąt przedzielony na pół. W jego górnej części namalowane były góry. Zaraz pod nim, wzdłuż kręgosłupa, był również odwrócony trójkąt, tym razem niebieski i całkowicie wypełniony wodą. – Bea, to jest arcydzieło! – krzyknęła mnie, kryjąc z zachwytu i jeszcze raz spojrzałam na plecy. – Tylko co dalej? – Trudno, żeby było inaczej – zarechotała. Chodź, teraz zaczynamy zabawę. Usiadłam w tej samej pozycji, a kobieta zbliżyła dłoń. Czułam bijące od niej ciepło, ale nie dotykała mnie. Przez moment nic się nie działo, ale nagle skóra zaczęła mnie mrowić, aż musiałam się powstrzymać, żeby się nie podrapać. Miejsce pokryte farbą zaczęło robić się gorące, na początku przyjemnie ciepłe, ale szybko zaczęło zwyczajnie piec. W końcu syknęłam z bólu, a Beatrycze zabrała dłoń. Uczucie palenia powoli znikało, ale skóra nadal pulsowała. Gotowe. Nie zakrywaj się przez godzinę. Już? Zdziwiłam się. Jakim cudem? Woda. Połączyłam barwniki na trwałe z twoją skórą. Może kiedyś też się nauczysz. Spojrzałam na nią i choć jej głos brzmiał, jakby jej to nie ruszyło, pobladła lekko, a jej oddech przyspieszył. Pójdę już. Zaczęła pakować przybory do pojemnika. Może zostaniesz dłużej? Zaproponowałam, pomagając jej z rzeczami. Muszę pozałatwiać kilka spraw. Nic podejrzanego, bo Ines ukręci mi głowę. Gdzie tam? Muszę się spotkać z Esterą. No tak, zapomniałam, że przyjaźni się z kobietą, której nienawidziłam. Musiałam się mimowolnie skrzywić na brzmienie jej imienia, bo Beatrycze spojrzała na mnie wyrozumiale. Nie jest wcale taka straszna. Zacisnęłam usta. Nie chciałam o tym dyskutować. Odprowadzę cię, zaproponowałam. W bieliźnie? Zaśmiała się twardo i wyszła zatrzaskując drzwi. Poszłam jeszcze raz do lustra sprawdzić efekt i znów nie potrafiłam ukryć zachwytu. Z nie wyczułam, kiedy do domu wrócił Oliver i stanął w drzwiach łazienki. Pisnęłam, gdy zobaczyłam jego odbicie w lustrze. Oczy rozszerzyły mu się i na moment szczęka mu opadła. – Zwariowałeś? Prawie dostałam zawału! To dobrze, że nie, bo nie chciałbym cię półnagą zanosić do wieży. Zaśmiał się. Kiedy to zrobiłaś? Minąłem Beatrycze, nawet mi pomachała. Uśmiechnął się z dumą, jakby miły gest staruszki był największym zaszczytem, jakiego można dostąpić. Uśmiechnęłam się. Bea mi zrobiła. Ładne, prawda? Bea? Już jesteście tak blisko? Nagle znalazł się zaraz za mną. Przełknęłam ślinę. Patrzyłam w lustrze, jak unosi ramię i poczułam na plecach delikatny dotyk. Piękny, szepnął, patrząc w lustro prosto w moje oczy. Jego twarz spoważniała, a oczy pociemniały. Podskoczyłam, czując, jak policzki zaczynają mnie piec. Muszę iść się uczyć. wyminęłam go, obracając się na pięcie i wybiegłam z łazienki. Co się ze mną dzieje?